Prosto z serca industrialnej Ameryki Prawie na żywo, prawie co tydzień, prawie radio Podcast Polski Detroit Zaprasza Łukasz Witkowski Witamy w podcaście, dziękuję Tomek, że zgodziłeś się e, poświęcić mi swój czas pod, e, słuchaczom podcastu Polski Detroit Jest ze mną Tomek Kielar e, Człowiek e, orkiestra można powiedzieć Strasznie dużo rzeczy jest takich, którymi się zajmujesz zespół Dunajec. Pracujesz też w Centrum Kulturalnym tutaj Amerykańsko-Polskim Centrum, Centrum Kulturalnym w Troy. Pracujesz też w Polish Connection periodyku polonijnym w stanie Michigan. Zajmujesz się zawodowo też choreografią, no ale to już jest związane właśnie z zespołem Dunajec. Może na początek kilka słów właśnie o zespole Dunajec. Może o historii, może no, zespół w ogóle witam wszystkich serdecznie, dzięki Łukaszu za zaproszenie, bo od tego powinienem przede wszystkim zacząć. E, jeśli chodzi o zespół Dunajec, no to taka moja pierwsza przygoda w ogóle w Stanach Zjednoczonych, kiedy wszystko było nowe, kiedy człowiek był totalnie zakręcony tym, tym, tym, tym, tym życiem na nowej ziemi. E, jak w ogóle e, znalazłem się w Dunajcu, e, jak w ogóle przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, to zacząłem studia w Orchard Lake w ówczesnym St. Mary's i tam tańczyłem i pomagałem przy zespole Galicja. Pana Michała Królewskiego Świętej Pamięci. Świętej pamięci, tak. Także tam w ogóle miałem pierwszy kontakt z folklorem na, na ziemi amerykańskiej. No i tańczyła tam taka pani, nazywa się Jola Amarańska i ona Kiedyś po prostu nie wiem, poprosiła mnie, żebym pojechał z nią do, do polskiej parafii. W ogóle to wszystkie te, jeszcze tego wszystkiego nie znałem, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, że powstaje zespół i no, jest potrzebny ktoś do pomocy. Więc pojechałem e, na tą próbę. Tam były takie małe dzieciaczki. No i był ksiądz, który mnie w ogóle na, na mnie zrobił super wrażenie. Ksiądz Mirosław Frankowski. E, i, no i poprosił mnie, żebym spróbował poprowadzić tą próbę. No i po, tych, po tej pół godziny, kiedy zobaczył co potrafię, a, a tańczyłem w Polsce i prowadziłem się takie zajęcia, mówił zostajesz. No i w sumie tak się zaczęło wszystko z Dunajcem. Od tej jednej próby e, przez, e, to był wrzesień lub październik, już nie pamiętam, e, 2000 roku. E, I w, Właśnie zacząłem od grup dziecięcych, a później w 2002 roku, na początku w styczniu, zaproponował mi ksiądz Mirek prowadzenie już grupy dorosłej, także uczyłem praktycznie cały zespół, było nas wtedy około nie wiem, tam 50 osób, mały, mały Dunajec i, i Dunajec. Czyli zespół folklorystyczny Dunajec ma dłuższą historię, powstał... Powstał w 1999 roku. Aha, myślałem, że rzeczywiście to może nie, być przed ma, 20 lat. Nie, Nie, nie, nie. <gry> to jest bardzo młody zespół, prężnie działający, ale ma dopiero 7 lat. Także ja już jestem poteksowany tym, co nadejdzie, bo już niedługo 10-lecie. 7 i trochę, także już bliżej już jesteśmy niedługo, do, tak. do jubileuszy niż dalej. Ale zespół powstał w, w 1999 roku, tak jak powiedziałem i był to pomysł właśnie księdza Mirosława Frankowskiego, którego no praktycznie wszyscy znają. i wczes... Pierwszym dyrektorem artystycznym była pani Barbara Dąbrowski, tancerka zespołu Śląsk. Wow. Tak, tak, tak. A, a, a pierwszym choreografem był pan Andrzej Kapiciak, także oni wspólnie w trójkę padli na taki pomysł, żeby zespół powstał. Wiadomo, pan Andrzej, pochodzący z Mielca, Zaczął robić tańce, pamiętam, tam były tańce rzeszowskie, polones i, i krakowiak. No a pani właśnie Basia Dąbrowski, ona zaczęła, zajmowała się sprawami bardziej właśnie techniki tańca, po prostu Rozumiem. używając swoje doświadczenie jeszcze zespołu pieśni tańca z zespołu zawodowego. Tak, tak. Czyli jest zespół Dunajec, to, sobie, to, jest, naj, naj, naj, najstarsza to jest najstarsza grupa, grupa. Mały Dunajec. Mireczki. No właśnie, Mireczki to, to taki mój wspólny pomysł i, i na moich takich moich tancerek, Moniki Sroki i Oli Koziatek. Właśnie postanowiliśmy, że na pięcioleciu Dunajca, który był w 2003 roku, y, pierwszy raz wystąpi nowa grupa. No i zastanawialiśmy się czy tam przez jakiś krótki czas, przepraszam, jaką nazwę nadać tej grupie, żeby to się wyróżniało, bo był i Dunajec, Mały Dunajec, więc nie zrobimy jakichś takich Najmniejszy najmniejszych Dunajec. Dunajec. Więc no, od razu nas się nazwa założyciela zespołu, księdza Mirka, więc zostały Mireczki. No i te Mireczki nasze kochane, tak w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, odkąd powstały, to się cały czas rozwijają. Już mamy dwie grupy Mireczków, już są takie trzy, latki. I ta starsza grupa już są 5-6 latki. Widziałem podczas ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce właśnie tutaj w Centrum Kulturalnym. Widziałem występ po raz pierwszy na żywo właśnie Mireczków i byłem zachwycony, że takie małe 3-4-letnie dzieci, tak jak powiedziałeś, już tak wspaniale sobie radzą. No jeszcze to jest takie nie do końca... Wiadomo, że no, małe dziecko jest trudno zmusić właśnie. do czegoś, żeby, żeby tańczyło, żeby się zajęło dokładnie tymi, żeby się skupiło. Były bardzo rozkojarzone, ale wydaje mi się, że największy aplauz właśnie ta grupa wzbudziła. No Oni zawsze są gwiazdami koncertów, gdziekolwiek występują. Ja powiem Łukaszci Ucha, tak, że ja też byłem zaskoczony, bo ej, przez wszystkie te lata Mireczki uczyły właśnie pani Ola Koziatek i pani Monika Sroka. Niestety ani jedna, ani druga w tym roku y, no, nie mogła uczyć, więc Musiałem, ja zająć się tymi dziećmi, no miałem lekkie takie obiekcje, czy, czy ja po prostu też temu podołam, bo jednak, nie wiem, takie małe dziecko to bardziej współpracuje z kobietą, z panią. Tak, I myślę, tak. jak to w ogóle mężczyzna może zajmować się takimi małymi dziećmi, nie? Ale, no, po jakimś czasie te dzieci mnie zaakceptowały, wiadomo, powolutku, powolutku małymi kroczkami, no i w tej chwili po prostu jest, mam wielką przyjemność, żeby ich uczyć. Bo po prostu takie dzieci potrafią właśnie pokazać, że się tym cieszą, nie wiem, że się tym bawią. Także to takie jest napędzające. No a, a to, że na przykład takie dziecko gdzieś tam czasami się pomyli, no to się wszędzie zdarza, nie? Więc, Oczywiście, więc... każdy jest człowiekiem i to jest też Ale jestem pewien spisania. podziwił, że, że te dzieci właśnie naprawdę dobrze tańczą, bo 3-4-letnie dziecko naprawdę bardziej skupia się na tym, żeby się bawić na scenie, niż żeby tańczyć jakikolwiek taniec. <śmiech> Mówię tutaj o wykonaniu jakiejś choreografii. No tak, no bo to też można traktować jako takie zajęcia z rytmiki dla takiego dokładnie, dziecka, dokładnie. ale też i, i no współpracę z rówieśnikami, i coś, coś takiego ciekawego. To jest naprawdę no niesamowite. Z tego, co pamiętam, podczas wielkiej orkiestry, no naprawdę stałem z otworzonymi ustami i nie mogłem naprawdę nacieszyć oczu tym, tym, tym widokiem, jak te dzieci małe sobie dobrze radzą. No i jeszcze to, jak ty pokazujesz, tym dzieciom siedziałeś... E... No trzeba czuwać <śmiech> cały czas, niebo... Jednak też to, że publiczność jest wokoło, a tutaj właśnie jeszcze w centrum były takie specyficzne warunki, nie? że to nie jest ogromna scena i, i, i tam jest dokładnie, dokładnie, jest bliższy. Mm -hmm. Więc to dziecko czasami popatrzy na mamy, gdzieś tam pomacha, coś tego. nie, no i, no i tak to w ogóle wszystko wygląda. No ale nie, dzieci się świetnie sprawiły i no, no coś nie tego, kiedy właśnie widzi się na koncercie, kiedy, kiedy już wystąpią. To, jest, to czuje się takiego wewnątrz, że, dokładnie. że to napędza właśnie do, do, do, do dalszej pracy. Nie? Dokładnie. Cieszy to po prostu. Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki. www.polskiedetroit.com. No dobrze, rozmawialiśmy o mireczkach najmłodszych, 3-4 letnich dzieciakach. Dzieciach. E, powiedz mi, ma, e, Mały Dunajec, e, jak, jak, jakie są granice wieku, jeśli ktoś chciałby dołączyć do Małego Dunajca? Czy, czy... Mały Dunajec zaczyna się od grupy wiekowej. Pamiętam, 7 lub 8 lat. 7, 7, od 8 lat. 8 lat do lat 12. No i to są dzieci, które już częściowo tańczyły w mireczkach. No i, i też już nasi y, y, obecni tancerzy, którzy przez te wszystkie lata się y, po prostu przewijają od malucha do takiego 13, 12-, 13-latka. Rozumiem. I załóżmy, no, rodzice dowiadują się, że istnieje grupa Dunajec, mały Dunajec. Chcą, żeby dzieci dołączyły, chcieliby, żeby dzieci dołączyły do tej grupy. Czy jakieś specjalne wymagania, czy jak to, jak to wszystko wygląda? Nabór nie, do takiej grupy, jak, jak to absolutnie wygląda? Absolutnie jakichkolwiek, jakichś wielkich wymagań nie ma. Ja twierdzę, że każde dziecko jest utalentowane. Czasami mniej czy więcej, ale, ale wiadomo, że najlepiej przyjść, spróbować przez ten pierwszy miesiąc. Zazwyczaj zapisy mamy we wrześniu, więc jest taki próbny okres, kiedy można spróbować swoich sił, czy się to podoba, czy się to nie podoba, czy dobrze czuje się w tej grupie. No i wtedy po prostu podej... my podejmujemy decyzję, czy to dziecko powinno zostać, i, no i dziecko samo czuje, czy, czy się dobrze czuje takiego. Ja rozumiem. Ale się zagadałem. Masło maślane. <śmiech> nie, rozumiem, wszystko rozumiem. E, no dobrze, czyli po prostu e, tak jak rozmawiamy, e, nie ma żadnych większych wymagań, e, ale moje pytanie następne. Czy macie problem e, z chłopcami? Dlatego, że chodzi mi o to. Przychodzą zazwyczaj do zespołów folklorystycznych chyba bardziej dziewczynki. Nie mówię tego na podstawie tego, co widziałem podczas finału Wielkiej Orkiestry, tylko mhm. na podstawie tego, jak sam byłem dawno, dawno, dawno w tańce, w liceum, jedna z moich koleżanek tańczyła w zespole, nawet nie pamiętam, chyba Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, będąc w liceum. I właśnie ona mi mówiła, Łukasz, mamy problem z chłopakami, gdybyś miał ochotę, zapisz się w październiku, Troszkę Ci tylko pokażemy, co i jak. I nie tak spróbowałeś? Y nie. I tak partnerkę... Teraz ja przeprowadzam wywiad z Łukaszem Witkowskim. Nie Łukasz, czy ja tańczyłeś to... kiedyś w zespole? Jest jest y <grym> y grałem 7 lat w koszykówkę i po prostu poruszałem się jak słoń i, i ja nie mam takich jakichś, wiesz, ruchów chyba odpowiednich. Zawsze trener mi mówi, musisz mocno stać na nogach ja stałem i tak, i tak mi zostało. Czyli nie spróbowałeś. Nie spróbowałem, to nie Teraz przykład... <grym> ja zapytam, dlaczego na przykład, bo to też jest w pewnym sensie może nie problem, ale Czemu ludzie na przykład nie chcą tańczyć folkloru? Bo jest wiele razy tak, że nie wiem, ktoś się wstydzi, nie? Co ja będę tańczył? Jakieś tam łajdana, łajdana. Jak ja się ubierę w taki strój? Nie wiadomo, że nie wiem, taniec towarzyski może bardziej ciągnie ludzi. Chyba tak. Wiesz, tylko że też trzeba rozgraniczyć to, że w Polsce stopień zawstydzenia takiego człowieka, już nie mówię, nawet nie mówię o młodych ludziach, jest na takim, takim jakimś poziomie, że rzeczywiście cokolwiek wyjść, powiedzieć na forum publicznym, e, przeciwstawić się czemuś, czy, czy, czy zacząć jako pierwszy jakąś dyskusję, Polacy bardzo są tacy no, nieśmiali. Mm -hmm. Amerykanie od, od, od małego słuczeń w szkołach tego, żeby przemawiać przed, przed dużym gremium, i, I oni już po prostu powoli, powoli się tego uczą. I tak samo właśnie, nie, kiedy przyjdzie Amerykanin do, do, do twojego zespołu, on, on się nie wstydzi. On po prostu Zauważmy. lubi to, co robi, a Polak całkiem inaczej Ja będąc znowu w liceum, pomyślałem sobie, co koledzy pomyślą. Nie, właśnie to, co chciałem od ciebie wyciągnąć. No, tak. Co koledzy pomyślą. Nie? Tak. A na przykład mi się tutaj wydaje, że jest właśnie... To jest, to jest ta duża różnica, że tutaj ludzie przychodzą do tego zespołu, ponieważ mogą się spotkać z, no, z Polakami i przede wszystkim być razem. Już mniej cały taniec i, i w ogóle choreografię. Bycie razem to jest pierwsza sprawa. Po drugie to, że oni są dumni z tego, że prezentują polski folklor. To jest to, co oni mają właśnie w sercu nie? i że mogą to komuś przekazać. A już największym jakimś takim dowartościowaniem to jest wystąpić w Polsce, na przykład na festiwalu Także oni, urodzeni tutaj, potrafią pojechać i zatańczyć, zaprezentować polską kulturę. To jest coś, coś pięknego. I są z tego dumni i noszą to w sercu. Jest naprawdę wspaniale. A, a, a no nie wiem, no Polacy może troszkę inaczej. Zresztą, ja jestem dopiero 6 lat tutaj w Ameryce i też myślę, że całkiem raczej bym teraz do tego podchodził. Jeśli bym miał rzeczywiście czas i na przykład chciałbym, no nie wiem... To, to, to całkiem inaczej by to wyglądało niż kiedyś w Polsce. Na pewno już ten czynnik tego, tego wstydu, strachu to już by na pewno nie grał rolę. Ja to, ja się, jeszcze mi się wydaje, że jest taki duży plus, że ktoś gdzieś tańczy. Już nie mówię tu też w folklorze. Cokolwiek robi występując, to później łatwiej jest w życiu właśnie wyjść, jak powiesz, jak mówisz, zrobić jakąś prezentację czy cokolwiek. Nie człowiek się oswaja z ludźmi. Tak, tak, tak, Także to jest bardzo dobry sposób. Ja widać, że zawsze często rodzicom mówię tak, o tym, tak. nie, że, że to pomaga dziecku od małego, że to dziecko występuje, jest przed ludźmi to to nie pomaga. To już zostaje w krwi. Tak. W krwi nie? A następna rzecz, no też można taniec traktować jako zajęcia ruchowe i po prostu to no, no, tutaj już o kondycji i tego typu sprawy, to to naprawdę to warto. Raczej, tak. Wspomniałeś o festiwalach, jak to wygląda? Mówiłeś, że we wrześniu prowadzicie nabór, czy zazwyczaj Dunajes wyjeżdża na jakieś turne do Polski, na festiwale gdzieś poza granicę Stanów Zjednoczonych, w następne wakacje? Tak, w 2008 zespół Dunajec wybiera się na festiwal folklorystyczny do Rzeszowa. To jest taki największy, bym powiedział, festiwal folklorystyczny, który ostatnio zgromadził 40, zesp 40 zespołów z 14 krajów, także tam jest ogromna liczba osób, zespołów. no i Też właśnie oni wszyscy przyjeżdżają po to, żeby, żeby wystąpić przed polską publicznością. Także tutaj tej energii dodaje, która yy, no, po prostu nie potrafię tego określić. Ja widzę po prostu po ich twarzach, jak, jak on, co oni czują w tym momencie. Czuję to samo, bo czasami nawet z nimi występowałem, nie? ale to jest takie największe wyróżnienie dla nich. Nie? I taki festiwal trwa zazwyczaj przez tydzień. Są koncerty, które odbywają się zazwyczaj na hali pod promie i, i, i lub na bulwarach rzeszowskich. Są takie koncerty przeglądowe. Kolejnym koncertem jest koncert krajów zamieszkania, także poszczególne zespoły prezentują kulturę swojego kraju. No i wszystko kończy się koncertem finałowym, galowym, pięknie wyreżyserowanym, a ostatnim razem reżyserem był pan Janusz Chowiecki. Dyrektor akwarystyczny Mazowsza, także zrobił przepiękną rzecz. No po prostu łzy leciały w pewnym momencie, wzruszenie w ogóle, do takie coś pięknego. Niezapomniane nie momenty? No dokładnie, ja są niezapomniane nie momenty, wyjąłeś mi to, to Czytałem właśnie relacje w Tygodniku Polskim, jedno tutaj z lokalnych rozgłośni polonijnych też prowadziła relacje. Zresztą jeden z korespondentów tam z Rzeszowa właśnie mówił o, o tym festiwalu, stąd, stąd właśnie o tym wiem. No rzeczywiście, to jest bardzo dobry pomysł na to, żeby te wszystkie zespoły się spotkały, bo to też ludzie z Australii, ludzie z Kanady, z Ameryki, z Ukrainy na pewno chyba też są polskie zespoły folklorystyczne które przyjeżdżają Dokładnie, na to. Ten... Dokładnie, prak praktycznie z całego świata są te zespoły. Sponsorem tego podcastu jest... No! Na szczęście nie mamy żadnego i w tym jesteśmy lepsi od zwykłego radia. Podcast Polski Detroit. Bez sponsora, bez cenzury. W historii Dunajca mieliśmy jednego tancerza z Iraku. Naprawdę? Tak, nazywał się Wysam. Wysam. także też był zafascynowany w ogóle kulturą polską i no i bardzo związany z parafią Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights. Także tańczył z nami przez dobry, dobry czas. Nawet jedna z polskich gazet przez moje, za moim pośrednictwem pisała o nim, bo też no, to był ciekawy temat. No no, jak Irakijczyk może, może tańczyć w zespole? To jeszcze tak wtedy akurat były, był moment, kiedy zaczęła się wojna w Iraku mhm. i tak dalej. Także to było coś takiego. No i już wykształciliśmy dwóch księży. Nie, jednego Antoni. Antoni Brooks. Także mamy nawet już jeden z nasz naszych jest księdzem. księdzem. Mam no, nadzieję, że w ślady księdza. Mirka też będzie zakładał zespoły i. No niesamowite. I będzie, no. To, jest, to, jest, to jest po prostu wiesz, no, takie miejsce rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, spotkań, ale to też e, krótka historia, 7 lat, no a z drugiej strony też długa, no bo mówisz o, o tym Irakijczyku, mówisz o tym, że, że tancerzy, jeden z tancerzy już też, tak jak powiedziałeś, został księdzem. To, to, to no, naprawdę niesamowici ludzie stąd e, wychodzą. No, mówię... Czy cały czas jest rotacja, nie? Mhm. E, wiadomo, że. Ludzie kończą szkołę średnią, wyjeżdżają gdzieś na studia no i niestety odchodzą. Część, która, która zostaje, no wiadomo, dalej tańczy, ale no większość z nich idzie na studia i no gdzieś wyjeżdżają do różnych innych stanów, ale wracają czasami na próby właśnie, odwiedzają i, i cały czas mówią spotkamy się na dziesięcioleciu. A teraz właśnie będę robił na koncercie tym głównym, taką, jeden właśnie taniec, tak zwaną grupę seniorów. Także oni się zjadą przed koncertem zrobimy taniec i wystąpią. Oni, oni też po prostu dalej za sobą testują, oni dalej chcą ze sobą być. Tak. Wiele właśnie razy jak ich spotykam, to ale mi Tomek brakuje tego tańca, nie jak to może być? No ale czasowo nie wyrabiają, bo tak. i pracują i, i robią dużo innych rzeczy. także. Tomek, jeszcze jedno pytanie, może takie mniej poważne a propos, a propos właśnie zespołu. Już byłem, tak jak powiedziałem, na, na, na, na wielkiej orkiestrze tutaj i, i ktoś powiedział mi Łukasz, odsuń się z tą kamerą, bo zaraz ciupaki będą latać. Co się dzieje z tymi ciupagami, że spadają z trzonków te górne, górne części tych ciupak? Chłopaki niesamowicie skaczą, niesamowicie są gipcy i rzeczywiście z tymi ciupagami niesamowite rzeczy wyprawiają, ale ktoś mi powiedział uważaj i rzeczywiście tak było. No, w tańcach wszystko może się zdarzyć, wiadomo, szczególnie w tańcach zbójnickich, kiedy właśnie oni wyskakują w zbertanym... Uderzają ciupagę o ciupagę, to troszkę nam tych ciupak się cały czas łamie. No, ale to już... To jest niesamowita rzecz, też, też, też bardzo takie przyjemne i też takie swojskie i bardzo mi się to wszystko podobało. To wszystko jest prawdziwe przede wszystkim. Tak. Nie? Oni, oni nie udają, oni, jak przyjrzałeś się tej młodzieży, tak na nie. po nich po prostu widać, oni się tym cieszą, nie? Bo, bo nie sztuka zrobić dobrą choreografię i nie sztuka nauczyć nawet kogoś, tylko właśnie to później ktoś musi sp sprzedać z sobą tak. uśmiechem, cieszyć, gracją, tak. tym wyrazem artystycznym. To jest najważniejsze, bo ja mówię, że choreograf nie, nie, nie istnieje bez dobrego zespołu. No właśnie, może porozmawiajmy o choreografii. Zajmujesz się tym od, od z tego, co Od przyczytam. początku, jak tu przyjechałem, dokładnie. No właśnie. czy Jak, jak to było w Polsce? <coughs> czy, czy pobierałeś jakieś nauki w tym zakresie? czy? Znaczy, w Polsce od dziecka, odkąd miałem 7 lat, Tończyłem w zespole, najpierw w dziecięcym Mali Lasowiacy w Stalowej Woli, no i później w zespole reprezentacyjnym Lasowiacy. No i tak przed samym wyjazdem jeszcze, już właśnie przy tym zespole pracowałem jako asystent, także byłem asystentem choreografa w zespole Lasowiacy. W międzyczasie, jak studiowałem na, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, to pracowałem po prostu w szkołach podstawowych i prowadziłem zajęcia rytmiki. Także to był taki mój sposób na, na, na zarabianie pieniążków, na robienie tego, co, co lubię. Przez to, że byłem na studiach dziennych, na ekonomii, nie mogłem też zrealizować swojego marzenia, którym było właśnie zawsze studiowanie choreografii. No niestety nie, nie dało się tego połączyć. No i w 2000 roku, jak przyjechałem tutaj do Stanów Zjednoczonych, i no, moje życie się troszeczkę właśnie ukierunkowało pod względem y, artystycznym, że, że będę się tym zajmował. Dostałem właśnie kilka y, możliwości no, realizowania przede wszystkim swoich marzeń, bo, tak. bo no, chciałem zawsze uczyć, chciałem zawsze zajmować się tym wszystkim, bo no, postanowiłem rozpocząć studia choreograficzne. No i tak przez ostatnie kilka lat y, latałem na wakacje do Polski i studiowałem w Rzeszowie chorografię. Także jeszcze w wakacje uzyskałem tytuł dyplomowanego choreografa, dyplom wydany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Polsce, także jestem dyplomowaną choreografem i tu, i w Polsce, i za granicą. Ten dyplom po prostu tego... I nie ma, nie ma w tej chwili wyższego jakby stopnia choreografii w Polsce, które można, można zdobyć. Jeszcze jedno pytanie na sam koniec dotyczące właśnie Dunajca. Jak wygląda sprawa strojów? Jak wygląda sprawa, czy po prostu istnieją jakieś sklepy, gdzie kupujecie stroje, czy szyjecie samemu? Czy są jakieś wzory, które można skądś gdzieś obejrzeć, zobaczyć, jak to wszystko wygląda i ktoś to szyje? Jak, jak, jak to wygląda? Znaczy, jak ja przychodzę do zespołu Dunajec, część kostiumów już mieliśmy. A, a mieliśmy ich dzięki pomocy wielu osób. Część z nich była szyte przez rodziców ówczesnych tancerzy wszelkimi sposobami, wszystkimi wysiłkami. No, przede wszystkim ksiądz Mirek malował spódnicę. To jest niesamowity, niesamowicie utalentowany człowiek. On nie maluje i, i tańczy. i Także on dużo, dużo właśnie tutaj wniósł do tego zespołu jako założyciel, jako tancerz, jako instruktor i jako przede wszystkim człowiek, który Dopilnował sprawy, sprawy kostiumów. Wiadomo, że wszystkiego zawsze yy, nie można samemu uszyć, więc częściowo te, te kostiumy są zamawiane z Polski. No, ale są to po prostu duże, duże koszty. Bardzo i no, jednak na wszystko nie możemy sobie pozwolić. Ja Polski Droid. Polski. Podcast. Videocast. Forum. Do słuchania, oglądania i czytania. No dobrze, dziękuję bardzo za, za rozmowę. A propos, właśnie zespołu The Nights, może jeszcze dwa słowa na sam koniec? E, no, chciałbym zaprosić wszystkich na nasz główny koncert, gdzie będą Państwo mogli zobaczyć wszystkie grupy w pełnej gali. E, ten koncert będzie miał miejsce 15 kwietnia w Performing Arts Center w Sterling Heights, to jest Sterling Heights High School o godzinie 3. Jeśli chodzi o adres, no to będą Państwo już widzieli na pewno na stronie, plakaty i na stronie internetowej. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany tańcem w zespole, bez względu na wiek, bez względu na, na umiejętności, to serdecznie zapraszamy. Zawsze można znaleźć numer do mnie, numer telefonu tak do mnie lub do pani dyrektor Elżbiety Gramek na naszej stronie internetowej www.dunajec.org. Także tam wszelkie kontakty do no, nas można znaleźć. Także serdecznie jeszcze raz zapraszam. Dziękuję za możliwość. Mi również było <gry> bardzo miło. Dziękuję.